Cześć, z tej strony Emil Gawin i ekipa serwisu Motion Freaks, Anna Fałek, Michał Jangas. Witamy na kolejnym z serii Motion Freak Hangout, spotkaniu live'owym, na którym pogadamy sobie, tak jak i na poprzednich spotkaniach na temat filmowania, filmowania lustrzankami i podstawowych zagadnień z tym związanymi. A w drugiej części troszeczkę luźniejszy temat, troszeczkę pozwalający na trochę więcej dygresji i odchodzenia od tematów, czyli tym razem o blaskach i cieniach życia freelancera i życiu freelancera kontra pracy, pracy na etacie. W tej chwili, zanim zaczniemy tak na poważnie, dajcie nam chwilę na umieszczenie naszego streamu na wszystkich społecznościach, także witam ponownie wszystkich, którzy nie byli od początku. Jeśli tu jesteście, pewnie wiecie, że jesteśmy serwisem Motionfix. Nadajemy co tydzień, co tydzień rozmawiamy sobie o lustrzankach, o filmowaniu i nie tylko, ale jakby pierwsze, pierwsze kilka, kilka, kilka odcinków było właśnie na podstaw filmowania głównie lustrzankami i w tej chwili kontynuujemy temat w kolejnych hangoutach pewnie będziemy mówić o animacji, o, o, o postprodukcji, o montażu. Także zapraszamy wszystkich do komentowania gdziekolwiek nas oglądacie, czy to jest nasz iRT, czy nasza strona internetowa motionfix.pl, czy jest to forum internetowe, to czy inne, czy jest to nasz Google+, czy jest to Facebook, czy Twitter. Możecie komentować, zadawać pytania wnosić jakieś uwagi, postulaty, prosić o to, żebyśmy się zamknęli albo mówili troszeczkę zwięźlej, a my postaramy się do tego odnieść i wysłuchać każdej każdej prośby. To będziemy mówić o, tak jak zresztą brzmi nazwa, tytuł naszego dzisiejszego hangouta, nieobiektywne obiektywy. Będziemy mówić o różnicach ogniskowych, czyli o czymś co potocznie, się nazywa, e, potocznie nazywa się zoomowaniem, e, czyli zmianą ogniskowej i tym jak tak naprawdę, to wpływa, na, e, jak tak naprawdę wpływa to na e, obraz i na budowanie kadru, e, bo wbrew pozorom nie jest to tylko przybliżanie siebie jako, jako filmującego czy, czy fotografującego do obiektów. Zmienia się, zmienia się stosunek obiektów wobec siebie i to jest, to jest rzecz tak naprawdę, tak naprawdę najważniejsza. Witamy oczywiście użytkowników, którzy przywitali się z nami na YouTubie już. Cześć Cyfrowe Studio, cześć znowu, bo pamiętam, że byliście i cześć de bez Ciebie, kimkolwiek jesteś. E, tak jak już wspomniałem, nie, nie, nie polega to tylko i wyłącznie na, tylko i wyłącznie na, na tak zwanym zoomowaniu, czyli przybliżaniu, obiektów, czyli przybliżaniu obiektów do siebie. Zmienia się też, zmienia się też stosunek obiektów wobec siebie. Zoomowanie nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby no, coś było bliżej, tak? To przy pomocy różnych ogniskowych yy, yy, wybierając, na, wybierając odpowiednią ogniskową budujemy odpowiednio, yy, odpowiednio kadr i, i, i tak naprawdę yy, po to są aparaty z różnymi ogniskowymi, a nie po to, żeby po prostu zoomować, czyli sobie przybliżać świat, tak to nazwijmy. Yy, I może żeby to zademonstrować, pokażę Wam tak na szybko, na krótko zrobione z naszymi tutaj, z naszą tutaj redakcją, z Anią i Michałem szybko zrobiony mały pokaz. No i momencik, coś się tu nam dzieje. moment, moment. moment. Dobrze. Mhm. Mhm. Dobrze, już jesteśmy. Ajej. Tak, i teraz ja Wam tutaj udostępnię swój ekran. W tej chwili powinniście widzieć... Tak, w tej chwili powinniście widzieć Ani e, i Michała e, znaczy I to zdjęcie, to jest tak naprawdę fragment filmowy, e, został, zostało zrobione, e, ten materiał został nakręcony przy pomocy obiektywu 18 mm na dość, dość wysokiej, wysokiej wartości przesłony, żebyśmy nie mieli nie mieli zbyt duże, zbyt krótkiej głębi ostrości. I to jest 18 mm. Tak? W tej chwili kolejne, kolejne zdjęcie to dokładnie znaczy kadr, by mniej więcej ten, ten, ten sam zmieniła się tylko i wyłącznie ogniskowa to już jest ogniskowa 50 mm. Tak? Oczywiście, żeby, żeby jakby w kadrze, w tym przypadku Anię, zmieścić mniej więcej w tej samej proporcji, w której była na poprzednim, na poprzednim slajdzie, musieliśmy ze statywem i z kamerą troszeczkę, troszeczkę odejść, ale jakby Michał dalej stoi dokładnie w tym samym miejscu i jakby już widzicie różnicę pomiędzy tymi dwoma ujęciami. To jest 18 mm obiektyw. To jest obiektyw Obiektyw 50 mm i jakby tutaj y, oni oboje stoją w, w tych obydwu ujęciach dokładnie w takiej samej odległości od siebie, tak? a nie mamy mniej więcej też w takim kadrze kadrze y, popiersiowym y, y, y, i, też, y, i też to się, to się nie zmienia. Tak? Tutaj kolejnym, y, kolejnym, y, kolejnym ujęciem jest y, to już to jest 100 mm obiektyw. Oni dalej stoją dokładnie w tych samych miejscach, w których stali i ostatnim obiektywem jest obiektyw 200 mm, gdzie naprawdę mamy bardzo ciasny ten kadr. I w tej chwili jakby porównując 18 mm, w tej chwili gdyby te dwie osoby próbowały ze sobą rozmawiać i stąd opowiedzieć tę sytuację filmową, musieliby do siebie krzyczeć, żeby móc się w ogóle dogadać i móc się porozumieć, tak? Gdy, zastosujemy, gdy oni stojąc w tej samej absolutnie odległości, zastosujemy obiektyw 200 mm, oni tutaj w zasadzie mogliby rozmawiać ze sobą jakby stali, jakby stali obok siebie, nawet mogliby, mogliby szeptać. Oczywiście tutaj przy ogniskowej 200 nam się troszeczkę skróciła głębia ostrości, dlatego ona jest autofocus. To jest tak naprawdę sedno tego, po co powinno się używać, używać obiektywów zmiennoogniskowych? Tak? Nie po to, żeby przybliżyć, tylko żeby no, odpowiednio móc wybrać to, jak zbudujemy jak zbudujemy, jak zbudujemy nasz kadr. Tak? I, I tym, tym reżyserować, reżyserować całą, całą scenę, całe ujęcie. Tak? Takie, coś świetnie, znaczy to, takie coś świetnie można zilustrować na przykład w scenie dialogowej. Gdybyśmy zastosowali scenę, gdybyśmy próbowali zrobić scenę dialogową dwóch osób, które siedzą tylko naprzeciwko siebie, nie wiem, przy stoliku i zastosowali właśnie jakieś, jakieś szkło 18 mm albo coś jeszcze szerszego, jakieś 16 mm czy 12 wtedy mielibyśmy wrażenie, że te osoby siedzą bardzo daleko od siebie, tak jak tutaj, w, tym, w tym przypadku tutaj, gdzie mamy obiektyw 18 mm i jakby zbliżając się coraz bardziej, zwiększając ogniskową, te, te osoby wizualnie u nas w kadrze by się do siebie zbliżały, tak? Trochę reasumując, bo dziś postaramy się nie, nie rozlekać za mocno, przynajmniej w tej pierwszej części i szybko wrócić do sedna, reasumując całą tę dyskusję na temat zmiennych różnych ogniskowych, tak można jakby określić trzy trzy trzy trzy podstawowe jakby znaczy trzy podstawowe ogniskowe, trzy zakresy jakby ogniskowe, szerokie kadry, czyli właśnie no 18 to jest już trochę za szerokie, ale właśnie gdzieś 35 mm to jest, to jest taki dość fajny ideał, 35 do 50 mm to są, nawet nie, 35 mm, powiedzmy, to jest taki, to jest kadr, w którym mamy właśnie pierwszy plan, wszystko co jest na drugim planie jest zdecydowanie mniej ważne, próbujemy zaznaczyć właśnie to, to odseparowanie tej, tej, tej jednostki, że ona jest najważniejsza, jak tutaj w tym kadrze widzimy, tak? Tutaj, no okej, okay, widzimy jakiegoś faceta, który no, dziwnie patrzy tutaj na kobietę, no może jakieś niecne plany, cholera wie co, co mu tam w głowie siedzi, ale jakby ona jest najważniejsza, taka reszta jest tłem, on jest tak samo ważny jak te drzewa w tle, jak te wieżowce, jak te chmury, przechodząc wyżej z ogniskową, już, już zaczyna się to robić, to jest, to jest kadra akurat przy 50 mm, Te, ta scena zaczyna się robić taka troszeczkę bardziej równoważna, że dalej mamy na pierwszym planie osobę, osobę czy, czy, czy, czy, czy obiekt, który jest ważny, ale drugi plan zaczyna być równie, równie ważny i równie gdzieś tam nam wchodzić w świadomość zaczynamy się zastanawiać narracyjnie, kim ta osoba jest, czemu ona tam stoi, co ona tam robi i, i, i co ona ma wspólnego z tą główną postacią, na którą patrzymy, tak? A przy wyższych ogniskowych już, no widzimy tutaj no, totalne zrównanie, zrównanie, z, zrównanie, kadrów, tak, tak, tak, to, tak to może nazwijmy, zrównanie perspektyw i. I widzimy tutaj, że, i tutaj ciężko nam jest określić, czy, czy tak naprawdę Ania jest najważniejszą osobą w tym kadrze, czy Michał jest najważniejszą osobą, a Ania, no akurat tutaj przez efekt, przez efekt krótkiej głębi ostrości staje się troszeczkę mniej ważna i fokusujemy się, się na nim, ale nawet gdybyśmy mieli wszystko w wszystko, wszystko, wszystko, ostre, to też jakby zastanawiamy się, kto tutaj jest ważniejszy, o kim, o kim autor, o kim operator kamery, o kim, o kim reżyser chce nam opowiedzieć historię, tak? Więc tutaj jakby... dokładnie widzicie, jak, w, jakim, w jakiej odległości Ania od Michała stała przez cały, przez cały czas filmowania tego, tego, tego, tego naszego, tego naszego tych, naszych, tych naszych, próbek, tak? Więc jakby ta odległość była dość spora a przy trzecim, przy, przy, naj, przy najwęższych ogniskowych, no okej, okay, mieliśmy Michała bliżej, ale Anie, mimo że nie zmieniła swojej pozycji wobec Michała, mieliśmy bliżej Michała. Tak? Więc jakby tutaj nam się zacieśnia ten kadr dużo bardziej. Im, im, im, Im ogniskowe wyższe, tym te, ten kadr się coraz bardziej zacieśnia, tym coraz więcej elementów się gdzieś w nim zagnieżdża i pojawia i to są jakby, i to jest właśnie, powtarzam po raz kolejny, to jest, to jest właśnie powód, dla którego stosuje się różne ogniskowe i czy, czy, obiektyw, czy zmienia się ogniskową przy obiektywach zmiennoogniskowych, czy, czy, czy, czy stosuje się różne obiektywy, czy dwusetkę, czy, czy, czy jakąś pięćdziesiątkę, czy jakąś trzydziestkę, czy jakąś 35 piątkę, to robimy to nie po to, żeby nasz obiekt był bliżej, tylko żeby jakby opowiedzieć historię tym, jak zbudujemy kadr. Na YouTubie mamy komentarz, mhm. pytanie. Rozumiem, że te przykłady robione są na kropie. Tak, tak, oczywiście. Właśnie, tak, tak, jak, jak najbardziej, tak, tak, tak, Tutaj jest kropfaktor tutaj jest 1.5, więc, więc tak, to nie jest, to, nie jest, to nie są, to nie są pełne klatki, to prawda. Ale jakby dla zademonstrowania różnicy. Wiadomo, że. Znaczy wydaje nam się, wydaje nam się, że to, że to, że to, że to wystarczy, tak? Ale tak, tak, to jest, to jest to jest akurat urządzenie z kropem 1.5, więc tak, jak najbardziej. Tak. Jeśli chodzi o komentarze, to jeśli jakieś? chodzi o prośbę Kamila na czacie u nas, Kamil zaproponował, żeby pokazać GIF, a jednak ten GIF pokazywany był już na tak, pierwszym hangoucie. Na pierwszym hangoucie, tak, tak, tak, dokładnie. A to mi nie było, nie wiem. Tak, no, zapraszamy do obejrzenia motionflix.pl, pierwszy hangout. Y, motionflix hangout, y, nierozmiar jest najważniejszy, rozmawialiśmy o równicach pomiędzy obiektywami stało- i zmiennoogniskowymi i tam y, również, y, również przez chwilkę mówiliśmy o właśnie o, y, o ogniskowych w tym kontekście, który teraz rozbieramy na części pierwsze i, i tego BIFa y, prezentowaliśmy, także zapraszamy do y, obejrzenia. Okej, okay, dobrze, więc może teraz, skoro nie ma żadnych pytań odnośnie tego, o czym mówiłem, to ja spróbuję się ustosunkować do tego do komentarza i pytania cyfrowego studia pod naszego ostatniego hangouta o ISO. Padło pytanie, gdy już skończyliśmy, skończyliśmy nasze spotkanie i obiecałem, że odpowiemy w dzisiejszym spotkaniu. Pytanie brzmiało, jak powinna, jaka powinna być kolejność kupowania dodatków? No jak, rozumiem, jak rozumiem, chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju dodatki do czy naszej lustrzanki, czy naszej kamery, tak? Znaczy mam nadzieję, że tak jest, jeśli, jeśli jest inaczej, proszę wyprowadźcie mnie z błędu. Ja wiem, że cyfrowe Studio nas ogląda, więc e, jeśli się mylę i zaczynam mówić głupoty, to mnie poprawcie. Ale e, jeśli się nie mylę, to chodzi o kupowanie właśnie dodatków do, do naszej lustrzanki, czy do naszej kamery. Zależy jak to jak, jak to rozpatrywać, tak? czy, czy mówimy tutaj o lustrzance, czyli o samym body bez żadnego obiektywu, czy mówimy o już jakimś zestawie z jakimś kitowym, kitowym obiektywem. I tutaj kolejne wyjaśnienie, bo też w ostatnim tygodniu rozmawiając z kilkoma osobami u nas na ircu motionflicksowym, zresztą zapraszam wszystkich, motionfreaks.pl ukośnik czat. Tam można sobie pogadać codziennie o. Wszystkim, co jest związane z ruchomym obrazem, począwszy od animacji grafiki 3D, ruchomej grafiki 3D, skończywszy na postprodukcji w filmie i filmowaniu. I nie, e, tak, nie. E, Więc zapraszam. I tam właśnie rozmawialiśmy o, o, o obiektywach, o wyborze odpowiedniego obiektywu, o wyborze odpowiedniej kamery, odpowiedniej lustrzanki i mm, użyłem właśnie stwierdzenia kitowy obiektyw. E, e, I. W trakcie dyskusji wyszło, że się nie zrozumieliśmy. Osoba, z którą rozmawiałem, e, słysząc kitowy, uznała kitowy w, jako pojęcie pejoratywne, e, czyli kiepski, czyli e, niewarty zachodu. E, kitowe obiektywy, tak zwane kit lens e, z angielskiego, e, to są obiektywy dodawane, kupowane w zestawach razem z aparatem fotograficznym, czy, czy z kamerą. Najczęściej są to. No, trzeba przyznać niezbyt dobre obiektywy, najczęściej to są jakieś zmiennoogniskowe, no, zależy no, czy jakieś tam 18-50 mm, czy 35 mm-80 mm, czy na przykład 18 mm-200 mm, zależy od modelu, zależy od zestawu, bo w różnych zestawach są sprzedawane różne lustrzanki czy, czy różne kamery, także Kitowy, mówiąc kitowy obiektyw, mówimy tutaj o obiektywach dodawanych, znaczy kupowanych razem w pakiecie, w zestawie, w komplecie z, z aparatem fotograficznym, a nie mówimy tutaj o kitowych obiektywach, czyli obiektywach kiepskich i niedobrych. Tak, tak jak mówię, one nie, nie, najczęściej nie są najlepsze, ale, ale też nie są kitowe w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale wracając do. Wracając do rozmowy o, o, o kupowaniu sprzętu. No jeśli jeśli, jeśli to kupiliśmy samochody, no to oczywiście pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest kupienie obiektywu, tak? Albo kilku obiektywów. I tutaj no, o ile w ostatnim, w pierwszym hangoucie, nierozmiar jest najważniejszy, polecałem kupowanie, kupowanie obiektywów zmiennoogniskowych jako tych najlepszych, dających najlepsze możliwości, najlepszą jakość. I tu dalej przy tym pozostaje, ale wydaje mi się, że na początek i szczególnie gdy ktoś zaczyna swoją podróż w świat ruchomego obrazu i, i, i wideo, dobrze jest posiadać jakąś przyzwoitą, przyzwoite, zmiennoogniskowe szkło, które no pozwoli nam przynajmniej potestować, co, co możemy w ogóle z tym, z, tym, z tym szkłem zrobić. właśnie Potestować sobie, tak jak tutaj przy zmianie ogniskowej, jak ten kadr nam się buduje, co z nim możemy robić. Tak? Więc jakby Pierwszą rzeczą byłby jakiś obiektyw i jeśli ktoś, szczególnie jeśli mamy ograniczony budżet i, i, i, i wiemy, że na przykład nie będziemy rozbudowywać tej, tej, tej swojej armady obiektywów, to, to najlepiej jakiś zmienno, przyzwoity, zmiennoogniskowy obie, zmienno obiektyw. No, jeśli ktoś chce rozbudowywać swoją armię obiektywów i nie zależy mu na takich rzeczach jak na przykład stabilizacja wbudowana, czy, czy na przykład autofokus, no to wtedy oczywiście tak jak w pierwszej części polecam, polecam jakieś targi staroci, polecam stare sklepy z jakimiś starociami, polecam Allegro, gdzie można kupić naprawdę bardzo przyzwoite, w bardzo przyzwoitych cenach obiektywy na przykład na mocowanie M42, czyli do popularnych kiedyś aparatów. Zenit i ostatnio też popularnych, ale o tym już mówiliśmy <śmiech> ostatnio, więc nie będę się powtarzał. Jeśli kupiliśmy zestaw z obiektywem kitowym i tak jak mówię, nie chcemy albo nie stać nas na rozbudowywanie obiektywowej armii, to uważam, że kolejną rzeczą powinien być statys. OK, można mówić tutaj o tym, że OK, może jakiś rig, fajnie by było mieć slider do, do ciekawych ujęć, Niektórzy myślą o tym, że może jakiś nieduży kran kamerowy. To, jak dla mnie, jest absolutną pomyłką, szczególnie gdy ktoś jest na początku swojej drogi. E, e, uważam, że podstawą jest podstawa, czyli dobry, dobry przyzwoity przyzwoity statyw do, pod, nasz, pod, nasz, pod nasz aparat, bo nawet jeśli twierdzimy, że będziemy biegać z tym aparatem, robić jakieś reporterskie sytuacje, to jednak statyw się naprawdę w bardzo wielu przypadkach bardzo mocno przydaje i tak naprawdę powinien być nieodzowną częścią, częścią wyposażenia wyposażenia filmowca czy, czy chociażby, chociażby fotografa. Taka propos to w najbliższym czasie, w, najbliższym, w ciągu najbliższych kilku dni e, też na motionfreaks.pl e, pojawi się taka krótka recenzja tanich rozwiązań, tanich rozwiązań, e, znaczy tanich, stosunkowo tanich, nie najtańszych, ale e, z tej dobrej półki, czyli tutaj akurat mówimy o, o, o firmie Manfrotto. E, z tej Dobrej, dobrej, przyzwoitej półki statywów, statywy, no na kieszeń średnio zamożnego studenta, tak to nazwijmy. Będziemy testowali statyw 055 X-Probe, będziemy testowali Velbona 7000, będziemy testowali głowicę... Okej, okay, widzę, że są pytania, już kończę, zauważyłem, że mamy naszego Łukasza tutaj, za chwilę skończę i się zacznę witać. Wracając, będziemy testowali, tak jak mówię, Velbona i do tego głowicę Manfrotto 701, Fluid Heda i 501, tak, ale tak jak mówię, to w, w ciągu najbliższych kilku dni pojawi się informacja i pojawi się materiał wideo z tego. Cześć I... Łukaszu, mam nadzieję, że ktoś dostrzegł tej dyskusji. Są jakieś pytania, Aniu, słucham. E, tak, e, ogólnie to jest dyskusja. Na YouTubie mhm. nagle czat się zrobił bardzo popularny i bardzo się cieszę z tego. E, HeavyOne.pl mhm. Jako pierwszy dodatek to pomijając obiektywy lampa LEDowa, w moim przypadku Aniu, już bez niej. E, cyfrowe Studio z kolei pyta, czy e, lepiej postawić na tripod, czy statyw najemny. E, a Damianek pyta, poza tym, e, czy w następnym hangoutcie już nie będzie o obiektywach i chwali, że kolejny świetny hangout. E, wiesz co, Tam czy. Nie będzie, czy e, jeszcze coś, Aniu? E, nie, ja bym zaproponowała jednak zacząć od pytania cyfrowego studia. E, tak, pytanie cyfrowego studia odnośnie. Tak, różnicy. E, wiesz co, wiecie co czy, czy kupować. Czy kupować najpierw tripod, czy najpierw statyw naramienny? Osobiście uważam, że... tripod. Przyznam szczerze, że e, pierwszym moim zakupem, gdy kupiłem swoją pierwszą kamerę, był e, statyw naramienny i przyznam szczerze, że tak, że tak naprawdę użyłem go dosłownie kilka razy i tak naprawdę z tych kilku razy, gdy go użyłem, to zdjęć, e, zdjęcia, e, które sfilmowałem przy pomocy statywu naramiennego, użyłem naprawdę no można zliczyć na palcach jednej ręki, więc yy, albo kupiłem kiepski na naramienny, bo kupiłem kiepski i tani, żeby go sprawdzić, yy, przyznam szczerze, ale yy, yy, uważam, że nie, że Tripod, tripod jest, jest, jest, jest absolutną podstawą. Yy, Okej, okay, tutaj się może pojawić pytanie, czy na przykład czy Tripod, czy Monopod, tak, bo wbrew pozorom do wideo Monopod również można bardzo fajnie wykorzystać, czyli, czyli taki sobie patyczek, tak, czyli zamiast trójnoga mamy jedną nogę i głowicę na tym, jeśli ktoś nie wie co są monopody i można bardzo fajnie wykorzystać choć dalej obstaje przy swoim, że nie statyw jest absolutną podstawą, statyw na ramienny, fajnie, jeśli ktoś robi jakąś sytuację i znowu wracamy, nie wiem czy Łukasz Ty masz taki wpływ na nas, znowu wracamy do wesel, jeśli robicie wesela czy coś takiego, to bardzo często są używane właśnie statywy naramienne, czy nie, wiem, czy, czy nie wiem przy jakichś innych okazjach, ale jeśli zaczynamy, uważam, że przyzwoity statyw jest absolutną, absolutną tutaj podstawą. Dobrze. Łukasz chce co coś powiedzieć, czy się tylko przeciąga? Nie, nie, nie. mam sobie ustawienie. Okay, no to tak, czy w następnym hangoucie już nie będzie o obiektywach, czy będzie? E, czy nie będzie o obiektywach? E, e, czy będzie o obiektywach? E, będzie o obiektywach, ale będzie, będzie tak naprawdę takie podsumowanie obiektywów, czyli, czyli jak połączyć to wszystko o czym mówiliśmy, jak połączyć ISO z z ogniskową, z przesłoną, żeby to wszystko działało tak jak trzeba i, i, i żeby to wykorzystać optymalnie do uzyskania efektu, efektu o, jakim nam, o jaki nam chodzi. Także to będzie takie podsumowanie i na tym zakończymy rozmowy o obiektywach. Tak? Oczywiście filmowanie, lustrzanki będą się pojawiały, ale o jak o takich obiektywach i o tych podstawach to już będzie prawdopodobnie ostatni hangout, no chyba że będzie jakieś zapotrzebowanie bardzo duże albo podczas, w ciągu tygodnia e, gdzieś e, w naszych społecznościach się wywiążą jakieś dyskusje. Słuchajcie, to jest dużo mhm. strasznie pytań. E, Bardzo dobrze, to znaczy... ja uwielbiam odpowiadać na pytania, mamy czas do, jeśli chodzi o mnie do 21, ale mogę trochę przeciągnąć. E, Wywiązała się dyskusja właśnie w komentarzach na YouTubie. Mhm. E, widzę, że ludzie zaczęli z tego korzystać. E, tak, o. E, Bombel, który już z nami jest chyba na kolejnym trzecim hangoutcie, proponuje Glidecam lub Flycam, wspaniały sprzęt. Patryk potwierdza, że w Glidecam jest siła. Heavy One mówi, że monopod to strata pieniędzy w jego opinii. Patryk odpowiada, że jak się nauczysz, to wszystko tym zastąpisz. Cyfrowe studio z kolei dodaje lupę lub monitor zewnętrzny, abstrahując od kosztów. Patyk mówi, że myślał co by kupić, bo mierzy w mobilność, czyli wybija na miasto, nagrywa i już i stwierdził, że przydałby mu się monopod. Okej, okay, fajna dyskusja, fajnie że, fajnie, że sobie rozmawiacie, fajnie, że sami się dzielicie swoimi opiniami, e, tylko jak mówicie, że coś jest fajne i tylko to, to, ty, i tylko to jest najlepsze, to fajnie byłoby, gdybyście uzasadnili, żeby inni też z tego skorzystali i mogli się odnieść do tego, no bo jakby można stwierdzić, że coś jest fajnego, ale uzasadnijmy uzasadniajmy, uzasadniajmy dlaczego, tak? Ehm. Ciekawe kogoś tutaj obecnie stać na Flycama. Dokładnie tak, tak, tak, mówimy tutaj o flajkamach no, no nie oszukujmy się, Na przyzwoity flajkam kosztuje swoje pieniądze, przyzwoity flajkam z, z obciążnikami i tak dalej to jest spora waga, więc tak naprawdę przydałby się armora to są dodatkowe pieniądze i to idące już w tysiące złotych, więc nie przesadzajmy z tym, że to jest takie bardzo potrzebne i wszystko przy pomocy tego można zrobić, to jest bardzo fajne, można naprawdę świetne efekty przy tym robić, no naprawdę doskonale stabilizuje nam ujęcia. Ale no co w momencie, gdy kurczę, słuchajcie, chcemy zrobić wywiad i my mamy być osobą przeprowadzającą wywiad, gdzie ten tam glide, glide zawiesić na płocie, no kurczę, jednak statyw jest tą podstawą, stawiasz statyw, robisz swoje, tak? Nie wiem, bo słuchajcie, bo ja tak bronię tego statywu, jak kurczę, i trzymam się tego jak, jak, jak piony płotu, nie wiem, może ktoś z Was dorzuci dorzuci coś, coś się na ten temat, może się nie zgadzacie ze mną, może uważacie, że coś innego jest, zdaniem... jest tutaj, powinno być tą podstawą, tym tym czymś, co kupujesz zaraz po lustrzance albo najlepiej razem z nią, czy, czy zaraz po kamerze. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o statywy, trypody, mm. nie da się ich zastąpić w niektórych rozwiązaniach, tak jak wspomniałeś chociażby przy przeprowadzaniu wywiadu albo mm. w momencie, gdy mamy jakąś realizację i jedna kamera jest ustawiona na sztywno bez operatora. Mm. No, ani statyw na ramienny, ani żaden flagam, ani tego typu, ani nawet monopod nie jest w stanie tego zastąpić, bo kamera musi na czymś stać, nigdy nie jest podłączona, obraz z niej jest na żywo dostarczony do realizatorki. No i no nie da się zastąpić w tym statywu, no chyba że położymy na stole kamerę i... Chciałam gość. powiedzieć, że uważam, że staty powinien być standardowo dołączany tak samo jak, nie wiem, torba na aparat i kitowy obiektyw, bo wydaje mi się, że dużo osób, które chce zacząć swoją przygodę chociażby z filmowaniem, e czy e też po prostu z fotografią, e wydaje im się, że mają chociażby fajny scenariusz. Cieszę się. E fajny scenariusz, fajne pomysły, poczytali jakieś poradniki odnośnie kadrowania i tak dalej. I okazuje się, że niestety ich przeszkodą jest jakość. Okazuje się, że ten film, który świetnie wyglądał na tym małym ekraniku, yy, czy tam w, w dzierze, yy, no na komputerze czy też przy odtworzeniu na większym ekranie ma straszną jakość, chociażby dlatego, że jest świętona z ręki, tak. Dokładnie. No, tutaj, e, już Środ jest lepiej. W wtorek pojawi się u nas w Mauchin się właśnie artykuł, który będzie prezentował pracę z przeglądu e, studenckiej, filmów amatorskich, e, współorganizatorem był właśnie Motion Flix. E, ten przegląd odbył się dzisiaj. Widać e, no, w niektórych e, przypadkach właśnie brak technicznej, chodzi tutaj nie o to, miał sprzęt. E, często pomysł na film jest bardzo dobry ale wykonanie jest już znacznie gorsze. Jest skręcone właśnie z ręki, nie ma statywu, albo kamera jest po prostu no, kamerą z telefonu i no, jest piksel na pikselu. Wtedy, no, no... Dokładnie nie powiedziałem, broniąc tak mocno statywów, to jest właśnie to, że jakby, szczególnie osoby początkujące, w momencie, gdy zaczynają, eee. zaczynają zabawę z filmowaniem wydaje im się, i to jest, to jest bardzo typowe, to nie jest kurczę jakiś śmiertelny grzech i, i to nie jest coś, czego się trzeba wstydzić, to jest coś, czego się trzeba wyzbyć oczywiście, ale to jest, to jest standardem chyba dla każdego, kto zaczyna zabawę z kamerą, a wcześniej na przykład z fotografią nie miał nic wspólnego i, i w ogóle gdzieś filmem się jakoś tak mocno nie interesował od tej strony technicznej, eee. jest to, że oso osobom się wydaje, że zaczynają filmować i ten kadr wydaje im się nudny, to jest też typowe dla dla operatorów kamer, którzy na przykład stają po raz pierwszy za kamerą przy wizjerze, na przykład na jakichś eventach, czy koncertach, czy czymś takim, tak, gdzie jesteś przywiązany do statywu, obwiązany kablami, ponieważ to wszystko idzie gdzieś do streamu. I, i ta, takie osoby które robią to po raz pierwszy albo naprawdę są na początku, im się wydaje, że ten ich kadr jest bardzo, bardzo szybko, im się nudzi ten kadr, tak? Zrobią, jakiś kadr, po trzech sekundach ten kadr im się wydaje nudny, więc jakiś zoom robią gdzieś tam dalej i tam przeskakują gdzieś indziej i jakby osobom się wydaje, że jakby to, że chcemy zrobić dynamiczną scenę, to nie znaczy, że musimy biegać i skakać z tą kamerą, tak? Naprawdę przy użyciu statywu i później montażu scen, Możemy zrobić taką samą dynamikę, albo nawet jeszcze lepszą niż to, gdy będziemy trzęski tą kamerą na lewo i prawo i, i tak naprawdę później nikt nie zobaczy nic więcej, jak nie, ludzie nie zobaczą nic więcej poza tylko i wyłącznie jakimiś dziwacznymi mazami. Tak? Więc tutaj trzeba o tym pamiętać, że to, że aparat jest na statywie, to nie znaczy, że... To ujęcie nie będzie dynamiczne. Już widzę, Aniu, że... Już mówię, bo ja się pieklę, bo CSA we studia się piekli. Bardzo dobrze. E, tak, o, po pierwsze pyta, czy według nas lepsza będzie lupa, czy ten dodatkowy monitor? E, wiecie co to, znaczy, to e, ja odpowiem na to pytanie za chwilkę, tylko wrócę do tego pytania, które zadał już, nie pamiętam kto, na temat tego, tej lampy LEDowej na, e, mhm. na aparat, tak? Czy to jest ważne? Hmm. Tak, oświetlenie jest podstawą w ogóle i fotografii, i filmowania. Tak? I zależnie od tego, co robisz, czy no nie wiem, no jeśli kurczę chodzisz po jaskiniach powiedzmy i, i biegasz tam z kamerą, no to oczywiście lampa nakamerowa, bardzo dobra, absolutnie jest czymś, czymś nieodzownym, ale dalej upieram się przy tym, że zaraz po statywie, tak? Albo zaraz po, po jakichś tam jeszcze innych rzeczach, a nie jest, nie jest absolutną podstawą. Lampy jak najbardziej tak, najlepiej jak najlepsze i jak najdroższe, ponieważ wbrew pozorom, e, lampa za 80 zł za LEGRO no nie, to nie jest to samo, co jakieś, nie wiem, chociażby Neskę za 1000 zł. E, więc na to też trzeba bardzo mocno uważać, bo światło, światło nierówne i nawet jeśli mamy napisane, że tam jest jakaś te, taka czy inna temperatura światła, to bardzo często jest zupełnie zupełnie inaczej, więc najlepiej jest mieć posiadać kilka świateł, oczywiście nie kupując ich wszystkich od razu, ale zbierając sobie te światła po kolei, testując i eksperymentując z nimi, żeby poznać ich właściwości i, i, i jak, jak one rysują, tak? Także ja dalej się opieram przy tym, że staty jest to absolutna podstawa. To ja teraz wracam do pytania, które już zadałam, cyfrowego studia. I teraz tak, czy lupa, czy monitor? I Jeszcze chodzi o odpowiedź biorąc pod uwagę budżet, takiej początkującej jak nie mam osoby. Oj, Jeśli chodzi o budżet, przyznam szczerze, że, że nie wiem, nie, nie, nie orientuję się aż tak, aż tak, aż tak mocno w cenach tego typu, tego typu urządzeń, a czy lupa, znaczy tutaj masz na myśli ten viewfinder taki, tak jak jest w kamerach, okular, czy, czy, czy monitor, monitorek zewnętrzny. Przyznam szczerze, że i jedno i drugie powinno stać się czymś nieodzownym. Dlatego też, to już chyba wspominałem kilka razy, a na pewno też pisałem na Motion że ja osobiście jestem osobą, która... Zaczynała pracę z obrazem biegając z jakimś starym wysłużonym Zenitem czy czy, czy, czy czy innym czymś takim, a w momencie, gdy filmowała, to filmowała, to używała kamer do tego. Tak? Jestem jednak jestem niewolnikiem ergonomii i dla mnie kamera jest do filmowania, aparat jest do fotografowania i goły aparat bez bardzo wielu dodatków jest absolutnie dla mnie czymś bezużytecznym, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o filmowanie. więc czy wizjer, czy, czy viewfinder, no, wszystko zależy, tak? no bo wizjer, hmm, czy, przepraszam, czy, y, czy viewfinder, czy, czy ekran, y, jak rozumiem dodatkowy, tak, jakiś lcd mały. Viewfinder jak najbardziej tak, czyli ta lupa taka, viewfinder jak najbardziej tak w momencie, gdy, na, czy, gdy często nam się zdarza filmowanie w słoneczne dni, bo jednak na tym wizjerze, czy nawet na tym LCD-ku małym, który dokupimy, no nie za dużo zobaczymy, tak? jednak ten, ten, ten viewfinder nam pomaga. Poza tym jeśli korzystamy z aparatu fotograficznego e, bez dużej ilości gadżetów, to ten viewfinder, który sobie przykładamy do oka stanowi kolejny punkt podparcia, który mamy do tej kamery, którą trzymamy w ręku, więc, więc to też jest jakiś tam rodzaj stabilizacji. Jeśli chodzi o LCD-ka dodatkowego, no to jak dla mnie to też jest nieodzowna rzecz. Sam się ostatnio naciąłem, z Michałem realizow znaczy realizowaliśmy, byliśmy na próbie jednego z zespołów, dla którego będziemy robili teledysk i ja byłem z kamerą, po pewnym czasie wymieniliśmy się, wziąłem aparat fotograficzny Michała i chciałem zrobić jakiś niski kadr, taki, wiecie, no, na wyciągniętych rękach na wyciągniętych rękach tak na wysokości, na wysokości kolan, tak? No i z ogromnym zaskoczeniem stwierdziłem, że zaraz, przecież jak tak wezmę, wyciągnę ręce w dół, to ja nie zobaczę, co ja mam w kadrze, tak? Bo, bo aparat nie miał viewfindera, tak? Miał tylko. No miał live view, ale to nie było na żadnym ruchomym ekraniku. No w wizjer też nie spojrzę, bo musiałbym się położyć na podłodze, tak? Więc uważam, że jeśli chodzi o aparat, najlepiej go uzbroić. I w, w Viewfinder, czyli w tą tak zwaną lupę i w LCD-ka dodatkowego. Jeśli chcemy tego używać, nazwijmy to uniwersalnie i, i, i próbujemy z tego zrobić profesjonalną puszkę do filmowania. A najlepiej do. kupić dobrą kamerę, która daje możliwości podobne jak lustrzanka i ma już to wszystko w sobie. Słuchajcie, ruch z pytaniami jest ogromny. Super. Kolejne pytanie cyfrowego studia sprzed kilku minut. W jakiej kolejności kupować te dodatki? To już znaczy, mówiliśmy tak, że aparat obiektywy statyw, oświetlenie, tak? Czy znaczy nie, aparat obiektyw, statyw, a potem już, no zależnie od potrzeb, tak jak mówię, no jeśli ktoś, jeśli ktoś powiedzmy, większość scen kręci studyjnych, tak, i ma jakieś oświetlenie większe, jakieś softboxy i tak dalej, to taki, taka lampa, lampa, lampa LEDowa na kamerową jest absolutnie niepotrzebna albo na razie niepotrzebna. Tak? Ale w momencie, gdy zajmujemy się no, filmowaniem w jaskiniach, no to nie będziemy szli, kurczę, z ogromną ilością statywów, softboxów, parasolek, mm. blend i tak, dalej, i tak dalej. Więc e, jakby zależnie od tego, już po zakupie statywu, zależnie od tego, czym się zajmujemy, tak? Tak jak, no nie wiem, jeśli zajmujesz się reportażami, kup sobie statyw. Jeśli robisz wesela, kup sobie statyw na ramienny dodatkowo, tak? Tak, słucham, Łukasz? No, to właśnie mi się wydaje, to jest taki błąd początkujących. Kiedyś jak fora przeglądałem, to często się takie pytania pojawiały, że mam 10 tysięcy, co za to kupić na początek. Dokładnie. Ja mam taką zasadę, że na początek się kupuje albo ten aparat, albo kamerę, a później się kupuje to, co jest aktualnie potrzebne. Dokładnie. Wiem, że chcę się zaprać za portrety, to sobie kupuję lampy, softboxy i tak dalej. Wiem, że chcę mieć plener, to kupuję co innego. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Tutaj Łukasz ma absolutną, absolutną rację, że no okej, okay, fajnie jest mieć 10 tysięcy, słuchajcie, czy 50 tysięcy i je wydać od razu, ale tak naprawdę i to się często zdarza przy, przy jakichś dotacjach unijnych, gdy firma startuje, no i to jest bardzo często strzał w kolano, bo takie firmy bardzo często nie mają... Nie mają realnie stworzonego biznesplanu, nie mają realnego badania rynku, no i obkupią się kurcze w krany kamerowe, yy, jakieś kurcze, flajkamy, inne tego typu rzeczy za ogromne pieniądze, no a okaże się, że zostają skazani na robienie wesel, no i akurat w ich, w ich wiosce i okolicach. Nikt nie będzie płacił za krany kamerowe, flytamy i inne takie, no bo, bo pan Gienek to on miał takie coś tutaj na ramieniu i on do tego to jeszcze miał kamerę i tam miał taki aparat przyczepiony i to w ogóle on robił jednocześnie i zdjęcia i filmował i było też fajnie i on brał za to 300 zł, nie? Więc jakby tutaj to, to, to o czym mówił Łukasz, że kupcie tę podstawę i ja uważam, że podstawa kończy się właśnie na podstawie, czyli na statywie, a potem zależnie od tego czym się będziecie zajmować, w którą stronę pójdzie Wasza twórczość, tak to nazwijmy, to wtedy dokupujcie powoli. Wtedy będziecie też mogli kupić więcej tych rzeczy w bardziej, przemyśl, w bardziej przemyślany sposób, troszeczkę mocniej z nimi poeksperymentować. Bo tak Jeszcze po prostu... w komentarzach na YouTubie poleca Paty cyfrową stabilizację obrazu. To znaczy tak, Bomber polecił cyfrową stabilizację obrazu chociażby w After Effects. Nie jest to narzędzie idealne, ale czasem cytuję, ratuje tyłek. Mm -hmm. Ponadto. Jeżeli myślimy z założenia, że wszystko można zrobić w postprodukcji, to tak naprawdę no, no, możemy kręcić to byle czym, no, ale nie oszukujmy się. Dobrze nakręcony materiał pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu. tak samo wyrenderowanie materiału, który jest tam wystabilizowany jakimś Warp Stabilizerem albo innym e, narzędziem, e, no, no, to trwa. Wyrębienie tego plugina też trwa. A jeszcze w momencie, gdy musimy zrobić kolekcję kolorów, gdy musimy odpowiednio to zmontować, no to jest dodatkowe kilka godzin. Dokładnie. To jest, to, jest, to jest też rzecz, znaczy to jest rzecz, która jest nagminna, tak? To jest rzecz, którą ja osobiście też często słyszałem, zajmując się postprodukcją. No to spoko, spoko nakręć, jakkolwiek to się zrobi w post. to Montażysta to później złoży jakoś, nie? I, i, i później no po prostu sobie flaki wyprówasz i próbujesz zrobić coś, czego się nie będziesz musiał wstydzić, a czasem się nie da, tak? Oczywiście, dobry, dobry montażysta, i dobra postprodukcja czasem naprawdę ratuje tyłek, ale, na, ale tutaj właśnie to jest, to, jest, to jest też częsty błąd wielu początkujących filmowców, że za, zapominają o tym procesie preprodukcji, o tym wstępie, czyli zanim w ogóle jeszcze do, dotkniecie kamery, żebyście dokładnie przemyśleli, jaki ma być efekt finalny, co, co tam ma się znaleźć w tym filmie, jak to ma zostać nakręcone i spróbujmy, żeby, jakby, żeby już na tym wstępnym etapie jak najwięcej rzeczy dookreślić, no, żeby właśnie nie stwierdzić, że kurczę, e, pobiegamy sobie z kamerą po ulicy bez żadnej stabilizacji, bez żadnej przy montażu. Wymyślimy sobie, że chcemy, żeby montażysta zrobił nam z tego stabilne ujęcia, tak? No i bo na, najlepiej, żeby one by wyglądały jak, jak ze statywu i żeby to były takie ujęcia, wiecie, po, po 3-5 minut, kurczę, takie stabilne. Nie? No i teraz wejść człowieku, wyprój sobie flaki i wyczaruj im coś takiego. Więc y, to prawda, y, jakieś korekcje stabilizacji y, to. Y, tak nie pamiętam. Korekcje, korekcje stabilizacji jak najbardziej, tylko jakby traktujmy to jako jako ostateczność, jako ratunek dla czegoś, co nam się niechcący zepsuło, a nie jako sytuację, że dobra, po co mi statyw, po co mi stabilizacja jakakolwiek, mówię, pobiegam, a później się będę martwił, tak? No, po co tracić czas, po co tracić nerwy i po co później się denerwować, że 70% naszego materiałów się do niczego nie nadaje, tak? Jeśli chodzi o stabilizację, no to jakby stabilizacja, myślałem, że gdy, gdy powiedzieliście stabilizacja, myślałem, że macie na, na myśli stabilizację w aparatach i obiektywach, tak? No i ta stabilizacja ma sens, no bo ona jakby to, to, to, część rzeczy robi za nas w urządzeniu, którego używamy i mamy już ten obraz tak czy inaczej lepiej czy gorzej wystabilizowany, ale to też nie jest tak, że możemy z tym aparatem robić wszystko, no też no nie zdawajmy się na tą elektronikę, która no niby ma za nas wszystko załatwić, to my mamy wiedzieć co z tą elektroniką zrobić, żeby ją jak najlepiej wykorzystać, a nie kurczę robić cokolwiek, a później elektronika wszystko załatwi. To tyle jeśli chodzi o ten przedługawy temat. Który się... No właśnie, moja uwaga tyczyła się tego, że właśnie na czacie motionfixowym już zwrócono uwagę mm -hmm. na to, że trochę przeciągamy te część dyskusyjną. Jeśli chodzi o, jeszcze o część dyskusyjną to na YouTubie było parę komentarzy, ale pytań żadnych. Także niech tam okay. się może dyskusja toczy między oglądającymi. Super, super. Znaczy jeśli tam się jakieś pytania pojawią, to z chęcią odpowiemy Tak w kolejnych hangoutach, albo, opowiemy, albo, albo spróbujemy odpowiedzieć na Facebooku albo na naszym, na naszym serwisie. Jeśli chodzi o to długie odpowiadanie, no nie wiem kto, kto to komentował, ale jakby o to oglądając od początku, no to, to to przeciąganie tematu wynika z tego, że jest bardzo dużo pytań, z czego się ogromnie cieszymy i oby ich było, oby ich było jeszcze więcej, a nie z tego, że tak jak zwykle sami przeciągamy. Bombę, coś pisze... Aha, materiał. Wyglądał ok, a na dużym monitorze już nie, kiedy się nagrało nie było możliwości powtórzenia nagrania, dlatego wtedy przychodziła z pomocą postprodukcja. E, tak, jak najbardziej, ale to jest właśnie to, o czym mówiłem, mówię od początku tych spotkań i zresztą często piszę też na Motionflixie i w innych miejscach, gdzie e, ci, którzy mnie znają, wiedzą gdzie, gdzie, gdzie czytać. E, to, to jest właśnie to, o czym mówię, że y, ok, na tym ekraniku może nie być widać, ale to, jakby, to dzięki mojej wiedzy mamy wiedzieć, czy ten obraz jest dobry, czy nie, nawet gdy go nie widzę tak, zbyt dokładnie. Jakby, no ok, no, jakby, no nie, nie możemy mówić, nie możemy y, jakby mieć pretensji do sprzętu, y, nawet gdy jest to telefon komórkowy, że gdy biegaliśmy z nim po schodach, to nam wyszedł trzęsący się obraz, tak? No to, to, to, jakby to, to, to powinniśmy wiedzieć i jakoś sobie to wystawić, nawet jeśli aparat jeśli telefonem komórkowym filmujemy, tak? Więc tutaj y, y, y, nie widać, ale my powinniśmy wiedzieć co chcemy filmować i, jak, i, i, i próbować tym sprzętem, który mamy jak najlepszy efekt wykonać. Bo... Heavy One po prostu podrzucił temat na następnego Hangouta, także... E... A co zaproponował, jeśli mogę wiedzieć? E... Porównanie dwóch obiektywów pod względem ogniskowej, światła, czy, e, Aha, mamy dwa szkła o takich samych parametrach, ogniskowe, światła itp., z czego jeden jest traktowany jako lepszy obiektyw, e, no w każdym razie w obiektywów, także myślę, że możemy się nad tym zastanowić w trakcie przygotowania następnego hangoutu. Wiesz co, na przykład następnego hangouta raczej tego nie przygotujemy, ale mm. masz rację, to jest, dość, to jest dość fajny temat, choć yy, wydaje mi się, że nie na tak podstawowy, yy, no nie wiem jak nazwać, kurs yy, tego co w tej chwili robimy, tak, bo to już jest wchodzenie naprawdę w niuanse jakiś jakieś aberracje, zniekształcenia, które robi, robi szkiełko i, i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby to jest bardzo fajny temat, bardzo wdzięczny, o którym można długo mówić, ale, ale to są już takie niuanse subtelności, więc, więc to mhm. jest na troszeczkę chyba e, to znaczy, dalszą część. Wiesz, to, to dotyczy ogólnie wyboru obiektywów przez tego użytkownika, także myślę, że możemy też z nim porozmawiać e, na czacie. Jak najbardziej. Zapraszamy na czat na Motionflixie, zapraszamy na forum na Motionflixie, tam zadanie pytania. Mm. Na forum dużo więcej osób będzie Ci w stanie odpowiedzieć, udzielić jakiejś informacji. Na czacie spotkasz nas na żywo i, i będziesz mógł porozmawiać. A tak jak mówię, jeśli, jeśli w przyszłości prawdopodobnie zrobimy taki odcinek, gdzie porównamy sobie jakieś tam wybrane dwa identyczne teoretycznie obiektywy i wskażemy ich e, różnice i, i, i jak je zobaczyć i, i jak je dostrzec. Dobrze. Dobre, w takim dobrze. razie ja bym proponowała przejście do tematu drugiego, który był zapowiadany. E, mianowicie mieliśmy sobie dzisiaj podyskutować w tej e, części dyskusyjnej e, na temat różnic pomiędzy życiem, pracą, życiem zawodowym, e, osoby, która jest freelancerem, e, czy te, a osoby, która pracuje jako grafik, czy tam motion designer e, w firmie na etacie. E, czy ktoś chce zacząć? Ja, powiem szczerze, wolałbym się odnieść do, do zdań e, wszystkich dookoła, niż, niż znowu e, rozpoczynać się rozgadywać za bardzo, także słucham. Czy ktoś chce coś powiedzieć na ten temat? Co jest lepsze, co jest gorsze? E... To znaczy, ja mogę zacząć od tego, co się ogólnie myśli na temat e, życia freelancera. E, to znaczy, oczywiście według mnie, tak jak to postrzegam e, jakie panują być może stereotypy na ten temat. Mm. Wydaje mi się, że freelancer jest postrzegany z jednej strony jako ktoś, kto no przez to, że pracuje w domu, e, jest niezależny i tak dalej, e, z drugiej strony często może dostarczać mu jak zleceń i tak nie ma takiego stałego, regularnego dochodu, ale z drugiej strony e, nie ma też na przykład przymusu realizacji wszystkich poleceń szefa, może odrzucić jakieś zlecenie i tak dalej, i tak dalej. Z kolei no, osoba pracująca na etacie jest w sieci mnóstwo dowcipów i różnych nawet stron na Facebooku na temat problemów związanych z pracownikami chociażby agencji reklamowych, którzy totalnie nie znając się chociażby na grafice wyznaczają grafikom absurdalne zadania. Także to może tak tytułem wstępu jeśli chodzi o zalety i wady tych dwóch modeli pracy. No tak, tak, znaczy tak jakby to tak można bardzo podstawowo to określić, jakie są wady i zalety. Tak naprawdę jedna i, jedna, i druga praca wymaga pracy, bo jeśli chodzi o, o, o właśnie różnicę pomiędzy etatem a finanserem bardzo często się słyszy i to do dziś, od kiedy pamiętam, mówisz, że się właśnie no zostać albo pójść załóż swoją jednoosobą działalność gospodarczą czy coś takiego, będzie fajnie, będziesz mógł przebierać w zleceniach, będzie luzik, będziesz wolny, nie będziesz o tyle pracować i tak dalej, i tak dalej. Wbrew pozorom tak naprawdę freelancer jest osoba, która tak naprawdę musi chyba pracować więcej niż osoba na etacie. Bo freelancer tak naprawdę, jeśli jest czynnym freelancerem, a nie tylko osobą, która się lansuje, już wspomniałem wcześniej, musi, musi, naprawdę, musi naprawdę mocno i prężnie działać, musi szukać klientów, musi podtrzymywać z nimi kontakty. Czyli tak naprawdę freelancer Musi być, tak jak wcześniej pracowało się na etacie i, i narzekało się na tego szefa, narzekało się na jego sekretarkę, narzekało się na jego księgową, e, narzekało się na swoich współpracowników, to no, życie finansera to jest, takie, no, to jest życie takiego człowieka orkiestry. Wtedy stajesz się sam dla siebie i szefem, i, e, i księgowym, i sekretarką, i, i, i kucharzem bardzo często. I, i, i paroma jeszcze innymi funkcjami współpracownikiem, bo, bo, bo często nie współpracujesz z innymi, ponieważ, no nie wiem, zlecenie jest na tyle małe, że no nie, nie, nie ma sensu rozdzielać tego. Więc tak naprawdę życie freelancera wcale nie jest takie proste, jakby się mogło e, wydawać. Ja mam etat za sobą, na 4 <laughs> lata na etacie i teraz mimo tego, że zarabiam no tak w dobrych miesiącach 5-6 razy więcej, to i tak ciągle słyszę, byś znalazł wreszcie jakąś normalną pracę, Wiesz, jak nie wychodzisz o 6 z domu, to nie pracujesz. Dokładnie tak, siedzisz w domu, to siedzisz w domu, to, to znaczy, że nie pracujesz, ale to jest, wiesz, wiesz to, to rodzice, co, rodzice, rodzice swoją drogą, a to też jest tak, że często domownicy, czy nie wiem, dziewczyna, żona i, i wszyscy dookoła właśnie tak to traktują, tak? Że po pierwsze no, wziąłbyś się do jakiejś pracy, no siedzi, siedzi ciągle przed tym komputerem, no i co? I co z tego ma, tak? I co z tego ja jest? Ja tak? mam takie szczęście, że moja żona też ma własną firmę, siedzi piętro niżej cały dzień w domu, więc. No masz o, tyle, masz o tyle, lepiej, tak? Ale to jest właśnie kwestia, kwestia tego, że właśnie siedzisz w domu i to jest. Nawet to nawet to nawet nie wynika z takiego niezrozumienia, to, to nie wynika z niezrozumienia, czy jakiś czy czy czy czy, czy, czy, czy, czy, czy nieszanowania tego co się robi, ale z takiego zwyczajnego czegoś, że no okej, jesteś w domu, no to dobra, no to jesteś w domu, to wiesz co, no nie wiem, no odkurzyłbyś kurczę całe mieszkanie, tak, albo nie wiem, umył okna, tak, no to, że jesteś w domu, to nie znaczy, że jesteś w domu, jesteś w pracy, tak, i, i, i, i tego, to jest to jest tak, to jest, to jest ciężki ciężki orzek do zgryzienia bardzo często dla, dla najbliższych i, i rodziny, a bardzo... No tak, to prawda. Praca, praca, praca, praca na własny rachunek w domu no wymaga jednak sporego, sporej dozy dyscypliny od, od, od samego siebie też i od, i, od, i od rodziny, bo no jednak praca na własne rzeczy. No, no, własne... no tylko wiecie co, tak teraz sobie uświadomiłem, gdy rozmawiamy, że mówimy od początku o pracy freelancera i tak naprawdę strasznie zaczerniamy ten obraz freelancera. Zaraz wszyscy kurczę, wszyscy wszyscy wykonujący, nie wiem, wolne zawody i, i wszyscy jedną osobę działalności gospodarczej zadają, zaczną je zamykać kurcze i pójdą na etaty jak tak nas, nas posłuchają. No jakby wcale tak wcale tak źle nie jest, no jednak, jednak wielu ludzi się decyduje na, na freelancing i, i, i, i, i na działanie na własny rachunek, ale tak uważam, że to chyba jest kwestia jednak jakiegoś wewnętrznego, wewnętrznej, wewnętrznej znaczy po pierwsze wewnętrznej potrzeby, ale też jednak nie wszyscy się nadają na to, żeby być freelancerem, tak? Nie, uważam, że ci, którzy są freelancerami to jest taki troszeczkę, to są osoby, które mają taką nutkę szefa. I tutaj w tym przypadku bycia szefem dla samego siebie, tak? Bo są ludzie, którzy mają tę nutkę szefa, a są ludzie, którzy mają no przewadzę nutkę pracownika, tak? I, i, no I takie osoby osobiście uważam, nie nadają się do tego, żeby być, żeby być freelancerem, bo zwy nie dlatego, że będzie im gorzej szło czy coś, tylko po prostu zwyczajnie będą się męczyły, tak? Będą się męczyły w tym, nie będą się spełniały i, i, i najprawdopodobniej, no nie wiem, czasu co się można mówić, ale no, nie będą, nie będą uzyskiwały takich e takich rezultatów jak, jak, jakby się można było tego jakby się można było tego spodziewać. Także to, same, to jest kwestia, wydaje mi się, jakichś predyspozycji predyspozycji e, psychicznych, tak? No jeśli chodzi o etat, no minusem jest właśnie, bo tak mówimy, mówię ciągle o freelancingu, jeśli chodzi o etat, no etat ma bardzo wiele, znaczy ma, ma kilka bardzo, bardzo do dziś cenionych plusów. No ma na przykład to, że jest to stała praca, tak? To jest taki argument często wyciągany właśnie na przykład przez rodziców, tak? Bo masz stałą pracę na etacie, no jeszcze najlepiej, to żeby to, to była państwowa praca. Słucham? To już chyba nie te czasy, już nie ma czegoś takiego jak stała praca. Wiesz co, nie, właśnie to, to, to, to, to, o tym chciałem powiedzieć, że... Nie istnieje coś takiego jak stała praca w tej chwili, tak naprawdę no, to, to są jakieś zamieszłe czasy, tak? kiedy zaczynałeś, kurczę, po skończeniu zawodówki liceum czy studiów na jakimś czy uniwersytecie czy w jakimś zakładzie naprawczym będąc mechanikiem i kończyłeś po 50 latach pracy tam, tak? No, w, tej chwili, w tej chwili coś takiego absolutnie nie istnieje, ale jednak gdzieś w świadomości Wódki dalej to siedzi, tak? Ale wiecie co, to ja myślę, że to wynika też z tego, no i to jest głównie zaleta, zawsze wiesz ile zarobisz, tak? Z freelancingu, tak naprawdę możesz w jednym miesiącu po prostu to no, nigdy nie wiesz, jakie będziesz miał zarobki w danym miesiącu, tak? tak? To masz całą pensję i myślę, że chodzi raczej o to, niż o to, czy będziesz tam w tej firmie 50 lat, czy. Znaczy, czy ta, jakby pracując na etacie, jak to bardzo jest, się już starałam tylko wiesz jak mało zarobisz. No właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. Dokładnie. Pracując na etacie, jak bardzo byś nie starała, jak bardzo byś nie przykładała się do, do dochodów firmy, to jeżeli masz szefa, który stwierdzi, że, że dobrze, że to robisz i no fajnie, uścisk w dłoni prezesa, to prostu twoje zarobki ciągle będą takie same. I niezależnie od tego ile firma na tobie zarobiła, ty zawsze będziesz miała tą swoją stałąkę. Dokładnie. Dokładnie. Tyle. Dokładnie. Znaczy wiecie, jakby bycie na etacie ma no, tych no, pozornych plusów, znaczy dla mnie osobiście pozornych plusów, tak? E, jeszcze kilka, tak? No, e, jednym z tych pozornych plusów jest to, że e, no, masz ubezpieczenie, tak? No jeśli nie ma się własnej działalności gospodarczej, tylko wykonuje się e, robotę freelancera od zlecenia do zlecenia na jakieś umowy o dzieło, no nie ma się tego ubezpieczenia, no przyznam szczerze, no średnio ono jest potrzebne, tak uważam, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne, czyli te nasze nieszczęsne emerytury, ale, ale, ale no jednak, jednak dalej to gdzieś świadomości ludzkiej tkwi. A jeszcze a propos tych, tych czy to wiesz ile zarobisz, albo, znaczy wiesz jak dużo zarobisz i czy wiesz jak mało zarobisz, to jest też kwestia tego, tego właśnie takiego spokoju, że to nawet nie chodzi o to, że zarobisz czy zarobisz dużo, czy zarobisz mało, ale właśnie są ludzie, którzy potrzebują właśnie tego spokoju, tej właśnie stabilizacji, że w miesiąc w miesiąc wiesz ile zarobisz. Może i mało, ale wiesz ile zarobisz. I to jest i to jest rzecz, która, która bardzo często przyciąga ludzi do, do etatu, tak? No. jeżeli chodzi o plusy bycia na etacie, tutaj Kamil na czacie napisał, że plusem jest to, że można przegrywać wśród innych ludzi, że nie siedzisz samemu przed komputerem i że można spotkać się z ludźmi nie wariuje się, że tak powiem, ale Wiesz co powiedzieć, są ludzie, którzy niekoniecznie lubią się spotykać z innymi ludźmi. Ja mam do takich ludzi należę I odpowiada na przykład praca w domu przed komputerem w towarzystwie większej ilości ludzi nie czuje się najlepiej. No ale wiadomo, są różne typy osób, tak jak, jak ja wspomniał. Są osoby, które lepiej czują się na etacie i są osoby, które lepiej czują się y, pracując na własny rachunek. Dokładnie. Dokładnie, to jest tak, że y, znaczy, jak, jeśli chodzi o to, masz rację y, Kamil, ale jak widzisz, są na przykład hangouty i można, można sobie rozmawiać y, na przykład na takim tak? No Druga rzecz też jest taka, od, od jakiegoś czasu na świecie, a ostatnio też w Polsce, powstaje powstają coś takiego jak y, biura coworkingowe, tak. Tak? workingowe Miejsca, w których możesz za nieduże pieniądze, a często za darmo, y, jakby przyjść do biura i jako freelancer popracować sobie w tym biurze albo na przykład przyjąć klienta w tym biurze. Jest to, jest to po prostu przestrzeń no, biurowa w postaci najczęściej biurka i, i, i tak naprawdę i jakiejś szafki i powiedzmy potrzebujesz, nie wiem, za dwa dni masz spotkanie z klientem, no, pracujesz normalnie w domu, nie chcesz klienta przyprowadzać do domu, w takim, w, takim, w, taki, w takim środowisku coworkingowym sobie organizujesz miejsce i, i przyjmujesz na przykład tam klienta i tam właśnie możesz też pracować, wśród innych ludzi, tak? Innym, inną możliwością spotykania ludzi jako freelancer to jest, no, to, to jest taki stereotyp w amerykańskich amerykańskich. Zaczynam pisać książkę, idę do Starbucksa i tam sobie klikam i nawiązuję też znajomości z innymi, którzy też piszą super ciekawe książki. Tak? Ale to też jest jakiś sposób, wraca właśnie w takich miejscach jak właśnie jakieś centra coworkingowe, czy, czy na przykład chociażby jakieś Starbucksy. Czy... Poza tym bez przesady, no, to że ktoś jest freelancerem też fakt, że no, bywa tak, że ten ktoś jest no, praktycznie cały dzień w pracy jednak to nie znaczy, że nie ma znajomych poza pracą. Tak? No człowiek, który nie pracuje na etacie nie musi być od razu człowiekiem, który całe swoje życie poświęca pracy, tak? Dokładnie, choć bardzo często tak jest. Ka Kamil na, na czacie zauważył, że nie wyobrażasz sobie kogoś z stacją roboczą do Starbucksa na przykład. No e, nie no. No, że do jakiś renderingu materiału 3D, no, no studio coworking, coworkingowe nie jest najlepszym miejscem, no bo przenoszenie stacjonarki y, z sobą no, trochę się z celem. Ale do jakiejś nie wiem, pracy na zasadzie... E, marketingu, Chociażby Photoshop chociażby photoshop czy, czy, czy nie Bo wiem nie. cokolwiek takiego. Tak? Znaczy no, jakby no, oczywiście wiadomo że no, nie będziemy tutaj nie wiadomo czego robić z drugiej strony no, jeśli mówisz nie wiem, że nie będziesz ze stacją na kom przychodził z drugiej strony kiedy zapuszczasz jakiś duży render na, na swoją stację roboczą czy na jakąś farmę renderującą no, to najczęściej idziesz na piwo po, po kilku tygodniach siedzenia nad projektem a tam maszyny sobie renderują to co, to, co wymyślałeś przez dwa tygodnie więc też no, nie przesadzajmy że ty musisz, tą, że musisz tutaj i, każdą, i patrzeć na, na, na pasek postępu, jak się klatka po klatce renderuje, tak? No tak, to, ale to też nie przesadzajmy. To też jest kwestia tego, że posiada, trzeba posiadać mobilny sprzęt, żeby w taki sposób pracować. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej wzrosła. Właśnie, to, że... jak, jest, jak dzisiaj z ilością oglądających? Znaczy, nie, no jest zbliżone do, do, do około 30 mm -hmm. osób, więc jest podobnie jak ostatnio. No, w tej chwili, w tej ja bym chwili... powiedziała, że jest to lepiej ze względu na to, że tu bardzo aktywni byli tutaj słuchacze dzisiaj na YouTube. Tak, tak, dokładnie. Także no to no jest także... ogromnie ja bym przegapi... mhm. Ktoś mówił? Yy, Łukasz coś mówił, ja nie usłyszałam. Aha. Ja bym przegapił całą imprezę jak zwykle. No nie. wiesz co, nie, nie, niestety w ty, w, i tak mieliśmy w ogóle wczoraj to wszystko robić, ale tak spontanicznie, spontanicznie niestety inne obowiązki przyszły, spadły na nas dookoło serwisowe, że tak powiem. Michał, Michał dzisiaj jako przedstawiciel właśnie brał e, udział w organizacji konkursu, o którym już wspominał. Ja też miałem inne rzeczy na głowie, troszeczkę mieliśmy problemów e, z serwisem e, w nocy, dlatego też e, moje zmęczenie, które pewnie słychać i przekrwione oczy, które widać, e, ale, ale, ale dlatego też przesunięcie na dziś i dlatego też tak znowu spontanicznie, bez e, kilkudniowej zapowiedzi wcześniej, ale obiecujemy e, poprawę na przyszłość, a to, że jest coraz więcej pytań, coraz więcej ludzi oglądających nas, coraz więcej ludzi o tym mówi, i coraz więcej ludzi pyta, kiedy będzie kolejny hangout, powoduje, że no, chce nam się to robić i, i będzie to coraz częściej i będzie coraz, e, coraz ciekawiej. No, tak jakby reasumując troszeczkę tę to, to, to, to, to dyskusję na temat etat kontra freelancing, ja osobiście e, każdemu polecam do spróbowania. To jest naprawdę coś, coś fajnego, coś pięknego, ale i, i, i coś, co... E, no co daje taką właśnie wolność, że no, jesteś szefem dla samego siebie, możesz robić co chcesz, no tylko jednak wymaga tego zdyscyplinowania, że to, że możesz robić co chcesz, nie znaczy, że zakładasz sobie firmę, budujesz sobie stronę i cieszysz się z tego, że o fajnie mam stronę, jestem w internecie, e, tylko jednak no, musisz pracować nad tym, żeby zdobywać klientów, pozyskiwać nowe zlecenia, e, utrzymywać kontakty z tymi klientami, to jest też rzecz, no, o której bardzo często ludzie zapominają, tak, ale to jak już jakby wydaje mi się to. jest na inną rozmowę. Tema. Jeszcze w kwestii szukania zleceń Cyfrowe Studio mhm. zapytało czy mamy jakieś miejsca dla freelancerów gdzie mogą szukać zleceń. i Jakieś propozycje jak łączyć freelancerów z kilku bra e, branży w jeden zespół realizacyjny. Hmm, e, mhm. szukać zleceń. Wiecie co, tak naprawdę Okej, okay, uciekaj. Łukasz tutaj napisał nam na czacie, że musi na chwilę uciec, także uciekaj Łukasz. Mam nadzieję, że za chwilę wrócisz. Jeśli chodzi o szukanie zleceń, e, no i to jest trochę, to troszeczkę w Polsce trudne, tak, bo, bo polskich serwisów naprawdę prężnie działających za bardzo nie ma. Oczywiście jest na przykład jest, jest całkiem świeży serwis EduPraca, który, który, który no niedawno zaczął działać i, i, i coś tam się w nim dzieje. No jest coś takiego jak Golden Line, który serwis społecznościowy, ale również tam są w nim ogłoszenia, ale który ostatnio mocno podupadł. No, tak, jak wszystkie społecznościówki na rzecz, na rzecz Facebooka. Jest jeszcze strona, której nikomu nie polecam, czyli zlecenia przez net. O tym samym e... chciałem powiedzieć, jest właśnie. To dość, dość już długo, długo istniejąca strona zlecenia przez net, której absolutnie też nie polecam. Ta strona funkcjonuje w ten sposób, że ktoś daje zlecenie i ty jako wykonawca potencjalny tego zlecenia licytujesz z innymi wykonawcami za ile zrobi, wykonasz dane zlecenie i oczywiście wygrywa najtańsza, najtańsza propozycja, a jak wiemy nauczeni sytuacją sprzed kilku miesięcy i, i, i historią z Chińczykami i autostradą polską, no, najtańsza oferta nie znaczy zawsze, nasze znaczy prawie nigdy nie znaczy najlepsza, więc tak, więc zlecenia przez net nie polecam pracodawcom, bo można trafić na naprawdę kiepskiego wykonawcę swojej pracy, ale też zleceniobiorcom nie polecam, ponieważ tak naprawdę no tam za bezcen trzeba sprzedawać i oddawać swoją, um, swoją skórę. Jest jeszcze I inny serwis, artservice.pl, w którym też się pojawiają zlecenia. To jest też dość stary już serwis, jak na polskie warunki. Przyznam szczerze, że od kilkunastu miesięcy tam nie zaglądałem, więc nie wiem co tam się dzieje. Jeśli ktoś ma ochotę artservice.pl do zajrzenia zapraszam. Jeśli ktoś chce się podzielić opinią na ten temat, co tam zobaczył, to też z chęcią wysłuchamy. Ostatnio pojawił się, przyznam, szczerze w tej chwili nie pamiętam, postaram się znaleźć i na motionfreaks.pl w treści albo w komentarzach umieścić informacje o tym, ale pojawił się jakiś właśnie nowy serwis z ogłoszeniami ale też mówię, no przyznam szczerze, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to, to jest dość nowa rzecz, więc też zbyt wielu ogłoszeń nie ma, tak? Jest kilka zagranicznych serwisów i, i, i jeśli ktoś jest biegły w języku angielskim, można z tego korzystać. Jest freelance switch, chyba tak się nazywa ten serwis, przyznam szczerze, już nie pamiętam, z nich nie korzystam już od jakiegoś czasu, więc... Więc, więc, więc nie mogę tutaj poświadczyć, ale jeśli, jeśli będzie zapotrzebowanie, mogę, mogę sprawdzić te serwisy, mogę się zorientować w środowisku, jakie są na, na ich temat opinie i coś przy następnym hangoucie lub gdzieś na forum motionflix.pl coś Wam polecić, albo, albo nawet jakiś artykuł wysmażyć, co jest niezłym pomysłem na temat właśnie miejsc, gdzie można szukać zleceń dla, dla freelancerów. Także jeśli ktoś ma jakieś propozycje, to, to, to, to proszę piszcie, a coś postaramy się z tego wysmażyć, co, będzie, co zostanie dla potomności. Tak, tyle. Jak w ostatnim czasie, no jak zresztą wy wiecie, sporo czasu spędzałam na i w dziale praca, to tak, no, co jakiś czas w miarę często pojawiają się właśnie oferty, szukam grafika, szukam, nie może nie designera, może nie, ale grafików. Szukają właśnie na pojedyncze zlecenia raczej niż na całą także Tak, to prawda. Masz rację. To na przykład tak, jeśli chodzi o, tak jak stwierdziłaś, motion designerów może nie szukają, bo tak naprawdę pojęcie motion designer jest znane tylko i wyłącznie w polskiej grupie motion designerów i nikt tego pojęcia w Polsce nie używa. Yy, więc to jest ten problem. Ale tak, yy, tutaj miałem też o tym wspomnieć. Yy, serwisy typu właśnie gumtree.pl, czy tam com.pl, nie pamiętam, oraz tablica.pl taka troszeczkę konkurencja dla Gumtree. To są takie, to są serwisy z ogłoszeniami yy, lokalnymi, tak? jeśli jesteś mieszkańcem Poznania, serwis, serwis zlokalizowany poznański, czy Warszawy, czy jakichś innych większych miast, czy okolic. Tak samo tablica, to są, to, są, to, są, to, są, to są takie tablice, to są takie, to są serwisy z ogłoszeniami tak zwanymi drobnymi, regionalizowanymi, tak, i to są dość prężnie działające dwa serwisy. I tam tak, to prawda, można znaleźć, co prawda, w natłoku ogromnej ilości telemarketingowo absurdalnych zleceń, ale czasem można tracić naprawdę na naprawdę coś, coś przyzwoitego. Jeśli chodzi to... o szukanie też pracy, co prawda też, jak ja mówię, nie, niekoniecznie jako freelancer, ale, ale już jako takiej pracy jest taka wyszukiwarka, nazywa się jobrapido jobrapido.pl To jest taka multi-wyszukiwarka, która wyszukuje, gdy wpiszesz tam jakby zawód czy, czy, czy profesję wpiszesz miasto lub, lub kod pocztowy oraz odległość od tego, przepraszam, miasta czy kodu pocztowego, on Ci wyszukuje z kilku czy kilkunastu e, serwisów typu właśnie praca.pl, Gumtree i, i, i jakieś urzędy pracy, e, wyszukuje Ci właśnie z tej bazy, e, bazy wielu serwisów i, i, i, i wyświetla Ci listę, także to jest też taki agregator, agregator ogłoszeniowy, no, który troszeczkę ułatwia pracę, bo nie trzeba zaglądać na te 10 serwisów czy 15, tylko tam z, z tego generatora skorzystać. Przyznam szczerze, nie korzystałem z niego już dawno, nie wiem na ile on działa, ale wiem na pewno, że funkcjonuje. A Kamil Kryński napisał, że ktoś kiedyś napisał, chyba Julek Drozda, że trzeba wypuścić do sieci na maksa dopieszczoną pracę, a zlecenia same się pojawią. To myślę, że jest po części prawda. No, y jest y y prawda, y ale y często ludzie, którzy y zobaczą bardzo y dopieszczoną pracę, y ta praca często wybije się w różnego rodzaju serwisach bardzo szeroka grupa ludzi co zobaczy niekoniecznie znająca się na tym co zobaczyła i e, później pojawiają się telefony na zasadzie proszę mi zrobić mapping na wieżowcu za 300 zł. Bardzo dobrym jest wypuszczenie pracy i czekanie na zlecenia, ale lepszym jest wypuszczenie pracy i budowaniem swojej marki, tutaj odsyłam do poprzedniego hangouta, gdzie mówiliśmy w drugiej części o blogach i blogach na Małoczny Flixie, i budowaniem na przykład swojej marki przez wypuszczanie kolejnych swoich prac, przez prowadzenie bloga i budowanie swojej marki, a jednoczesne właśnie też szukanie zleceń i szukanie kontaktów z klientami, szukaniem klientów i tutaj... Kamil jeszcze napisał, nie zapominajmy o forach, na których również często pojawiają się różne zlecenia. Nie, oczywiście, oczywiście, że tak. Na naszym forum też czasem się coś pojawia i, i, i warto, warto, warto w takie miejsca zaglądać. Tylko znaczy warto w takie miejsca zaglądać, warto się kontaktować z takimi zleceniodawcami, przy czym trzeba pamiętać, że nie należy, nie należy tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie z takich miejsc korzystać. Z tego powodu, że no, na takich miejscach mamy to około swoją potencjalną konkurencję. Akurat nie lubię, nie lubię nazywania ludzi ze swojej branży, czy z danej branży konkurencją, bo to się bardzo źle kojarzy w Polsce. W Polsce i ogólnie się bardzo źle kojarzy, ale no to jest to jak potencjalna konkurencja, więc jeśli znajdziesz takie ogłoszenie na gdzieś zakopane pośród dziesiątek kiepskich ogłoszeń na gantry, no to prawdopodobnie jedną albo, dwo, albo jedną z dwóch kompetentnych osób, które odpisały na to ogłoszenie jeśli no trafisz na, na takie ogłoszenie przez serwis Motion VIX, chociażby, czy jakikolwiek inny na forum internetowym, no to prawdopodobnie na to ogłoszenie odpowie 20, 30, 50 osób i Ty będziesz jedną z nich. Więc jak najbardziej tak, należy wysyłać, to no nie znaczy, że trzeba się zniechęcać i rezygnować z tego, bo i tak już wszyscy inni wysłali, ale trzeba też pamiętać o tym, że no nie nikt tylko i wyłącznie z tego. Będziemy kończyć. Dzięki Wam wszystkim za kolejne bardzo fajne spotkanie. Ogromne dzięki za, za wiele pytań. Mamy nadzieję, że z, ze spotkania na spotkanie będzie pytanie jeszcze więcej, jeszcze więcej oglądających. Także e, dzielcie się informacjami o naszych hangoutach, rozsyłajcie linki, zapraszajcie do hangoutów, zapraszajcie do nagrań. Pamiętajcie, że e, w tej chwili po nagraniu e, e, najczęściej z samego rana następnego dnia, czyli w dniu jutrzejszym, każdy hangout jest lekko przemontowywany zostaje umieszczony na stronie internetowej. Hangout jest również dostępny dla tych, którzy nie chcą nas oglądać, tylko posłuchać również w wersji, w wersji audio, dla tych, którzy lubią podcasty, żeby sobie ściągnąć na przykład na telefon komórkowy i posłuchać gdzieś w autobusie. Na stronie MotionTrixa również każdy, każdy hangout staramy się opatrywać w agendę z czasówką, gdzie możecie, sobie, gdzie możecie się przeklikać przez te, te zagadnienia i te tematy, które Was najbardziej interesują. Także zapraszamy, tak jak mówię jeszcze raz, do, do dzielenia się tym, czym się my z Wami dzielimy, zapraszania innych do, do dyskutowania z nami i do oglądania nas. Zapraszamy też do, do uczestniczenia razem z, z nami tutaj z kamerą i mikrofonem i podyskutowania o tym, o czym aktualnie Rozmawiamy, zapraszam oczywiście na nasz serwis motionfreaks.pl, na czat, który tam mamy, na forum internetowe, zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie są przekonani do prowadzenia bloga na, w serwisie a to zapraszamy do lajkowania, szerowania. W dodawania w do kręgów w naszych, wszystkich, w naszych wszystkich społecznościówkach. Dzięki temu będziecie w stanie, będziecie na czasie ze, wszystkimi, ze wszystkim, o czym, o czym piszemy, ze wszystkimi naszymi działaniami, no i będziecie w stanie uczestniczyć we wszystkich dyskusjach w ramach właśnie, właśnie hangoutów. Na ten moment na ten moment wyłączamy, wyłączamy transmisję i tyle nagrania. Także dziękuję wszystkim bardzo. Jeszcze chwilę to żegnam. Dziękujemy.